Państwo programu Drugiego Polskiego Radia minęła dziewiętnasta. Łączymy się teraz ze studiem koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jest Marcin Majchrowski. Muzyka Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam. Tutaj już wszystko gotowe, aby zaprosić Państwa do wysłuchania koncertu myślę szczególnego. To będzie wieczór z muzyką Ryszarda Wagnera i Antona Brucknera, ale może ważniejszą okolicznością jest fakt, że będzie to ostatni koncert maestrą Marka Janowskiego z orkiestrą Sinfonia w Warszawie. Bo... Z końcem tego roku Marek Janowski kończy swoją długą, bujną, artystyczną karierę dyrygencką. W kalendarzu tego wyjątkowego, swoistego tournée właśnie pożegnalnego znalazł się także czas na Warszawę i występ z orkiestrą Sinfonia Warszawia. To ja tylko chciałem przypomnieć Marek Janowski, rocznik 1939, urodził się w Warszawie, w polsko-niemieckiej rodzinie, w tym jakże dramatycznym momencie historii dla... Naszego kraju, dla całego kontynentu europejskiego Swoją edukację muzyczną zdobywał w Niemczech Sam siebie nazywa spadkobiercą i kontynuatorem Wielkiej niemieckiej muzycznej tradycji Marek Janowski współpracował Właściwie z całą plejadą czołowych orkiestr symfonicznych świata zrealizował bardzo wiele nagrań i to repertuaru operowego i symfonicznego. Nagrał m.in. tetralogię pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera, wszystkie symfonie Antona Brucknera, więc ten program dzisiaj dobrany jest bardzo symbolicznie. Najpierw w pierwszej części, jak powiedziałem, muzyka Ryszarda Wagnera, muzyka z opery Tannheuser, Uvertura i Bachanalia z tej opery, z pierwszego aktu oraz po dwudziestominutowej przerwie, w której Państwo usłyszą rozmowę z Markiem Janowskim, którą przeprowadził Karol Furtak, siódma symfonia Edur Antona Brucknera. Ryszard Wagner podobno pod sam koniec życia trzy tygodnie przed śmiercią miał powiedzieć, że ciągle winien jestem światu Tannheusera. Te słowa zanotowała w swoim pamiętniku, to było 23 stycznia 1883 roku, Kozima, żona Ryszarda Wagnera. A więc u kresu swojego bujnego życia twórca pierścieni Belunga e, jakoś e, czuł się ciągle związany i czuł ciągle niedosyt e, tej swojej opery romantycznej, która była z jednej strony wielkim jego sukcesem, a z drugiej no, spotkała się z dość nieprzychylnym przyjęciem w Paryżu. Ale oto maestro Marek Janowski już na podium dyrygenckim słuchamy uwertury i bachanaliów z początku Tannhojzera z wersji paryskiej tej opery romantycznej Ryszarda Wagnera. Gra orkiestra Symfonia Warsowia. Orkiestra Sinfonia Warsowia pod dyrekcją Marka Janowskiego. Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Transmitujemy dzisiaj specjalny koncert, właściwie ostatni występ maestro Marka Janowskiego z zespołem Orkiestry Sinfonia Warsowia, bo maestro Marek Janowski, jak Państwo wiedzą, jak już to zapowiadałem i za chwilę Państwo o tym usłyszą w rozmowie, kończy swoją długoletnią, bardzo bogatą i owocną karierę. To była uwertura i bachanalia z początku Tannheusera Ryszarda Wagnera. Muzyka właściwie sprokurowana na, na potrzeby wystawienia opery romantycznej Ryszarda Wagnera Tannheuser w Paryżu, co skończyło się słynną awanturą, jedną z największych awantur w historii muzyki, kiedy to Parysk, członkowie paryskiego Jockey Klubu po prostu gwizdali i przeszkadzali w wykonaniu tannheusera. I ktoż to umieszczał balet na początku pierwszego aktu. Przecież wiadomo było, że we Francji to się nie sprawdzi. No ale tak postąpił Ryszard Wagner. Zresztą idąc za pomysłem dramaturgicznym swoim na Tannheusera. Bachanalia, to wszystko w grocie Wenus i na górze Wenus miało symbolizować to, co zmysłowe w odróżnieniu i w przeciwstawieniu do tego, czym miała być ta miłość idealna, chrześcijańska, do której to wszystko dążyło. A za kilkadziesiąt minut posłuchamy muzyki Antona Brucknera. To będzie siódma Symfonia Edur. Antona Brucknera pod dyrekcją Marka Janowskiego. Tymczasem zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, którą z Markiem Janowskim przeprowadził Karol Furtak. O muzyce Wagnera i Brucknera oraz o zakończeniu przez niego kariery dyrygenckiej. Ta rozmowa rozpocznie się jednak od takiej prośby o wskazanie kompozytora, którego Marek Janowski wybrałby z Podpowiedzianej pary. I rozpoczyna się od pary Robert Schumann czy Franciszek Schubert. Proszę posłuchać, jak maestro Marek Janowski odpowiedział. That is a very, very to bardzo trudne pytanie, jednak biorąc pod uwagę sposób, w jaki jego muzyka koegzystowała z jego osobowością, odważa się wskazać Szumana. Miał naprawdę skomplikowaną osobowość, a ponadto był nadwyraz utalentowany nie tylko w dziedzinie muzyki, ale także choćby w dziedzinie literatury. Do tego żył w bardzo zawoalowanej relacji ze swoją żoną Klarą. To moja odpowiedź, ale pragnę zaznaczyć, że dokonując tej oceny nie odnoszę się do jakości, absolutnie podstawowych kategorii jakości w muzyce Schumana i tych, które odnajduję w muzyce Schuberta. A Hector Berlioz czy Karl Maria von Weber? By Zdecydowanie biorąc pod uwagę mój muzyczny gust Karl Maria von Weber zastrzegam jednak, że to tylko wynik mojego sposobu postrzegania muzyki wskazałbym Webera, bo z mojej perspektywy nie znajduję w kompozycjach napisanych przez Berlioza żadnego większego znaczenia może poza drobnymi wyjątkami, takimi jak Symfonia Fantastyczna i cykl pieśni Le, Le Nuit Dete. Weber natomiast był absolutnie najważniejszym ogniwem łączącym w niemieckiej kulturze teatralną muzykę Beethovena i Wagnera. To właśnie ta postać Weber utorowała drogę do dramatu muzycznego Wagnera. Myślę choćby o scenie Wolfschlucht z opery Freischütz, ona jest niemal nie do wyobrażenia. I być może Weber nie napisał zbyt wielu muzycznych arcydzieł, ale jego Freischutz i część muzyki orkiestrowej to droga prowadząca od Beethovena do Wagnera, a dla niemieckiej kultury muzycznej to naprawdę bardzo, bardzo istotne. Przejdźmy zatem do muzyki, powiedzmy, choć nieco późniejszej niż muzyka Wagnera. Richard Strauss czy Karol Szymanowski? Very... Biorąc pod uwagę moją nikłą znajomość muzyki Karola Szymanowskiego, choć przygotowywałem jego dwa koncerty skrzypcowe i muszę przyznać, że bardzo doceniam ich wartość, wybiorę Straussa. Jest mi po prostu dużo, dużo bliższy. Zawsze, zresztą w mojej drodze życiowej, dyrygenta taki był. Wagner czy Bruckner? W tym wypadku nie wskażę żadnego. Wynika to z mojego bardzo osobistego stosunku do twórczości tych dwóch wielkich osobowości. Wiemy, że Bruckner niezwykle uwielbiał, wręcz czcił Wagnera, a Wagner raczej nie interesował się muzyką Brucknera. Stworzyli dwa zupełnie inne od siebie muzyczne uniwersa, choć pisali w bardzo podobnym czasie. Za życia Wagner był dużo, dużo bardziej sławny niż Bruckner. Myślę jednak, że już w XX wieku muzyka Brucknera wyrwała się jakby ze świata kultury austriackiej i niemieckiej. W których to kulturach, co do zasady, zawsze była akceptowana. Jego muzyka z czasem zyskała jednak popularność także we Francji, we Włoszech, a nawet w krajach Europy Wschodniej. Dlatego też z radością przyjąłem tę propozycję koncertową od orkiestry Symfonia Warszawia. Przygotowujemy jedną z najbardziej popularnych, o ile nie najpopularniejszą z jego symfonii. I mam poczucie, że to kolejny krok w podtrzymywaniu zainteresowania muzyką Brucknera. Dodajmy potężną, siódmą symfonię. Dotrzemy dziś do niej, bo nie ukrywam, że zależy mi na tym, by zamienić z Panem choć kilka zdań na jej temat, ale zanim to, proszę, skupmy się na muzyce Wagnera. Zastanawiam się, czy pamięta Pan, jak popularne było wykonywanie muzyki Wagnera przez stricte symfoniczne. Mam na myśli nieoperowe orkiestry w latach pańskiej młodości. Germany and kiedy byłem młody w Niemczech, zainteresowanie tym, co możemy najogólniej nazwać wyjątkami symfonicznymi z twórczości operowej Wagnera, było ogromne, bo przecież ponad wszelką wątpliwość Wagner był kompozytorem operowym. Jako młody człowiek napisał co prawda symfonię, ale w mojej opinii nigdy nie cieszyła się ona jakimś szczególnym zainteresowaniem. Jednak wszystkie fragmenty, takie jak uwertura do śpiewaków norymberskich, preludium do pierwszego aktu Lohengrina, uwertura do Tannheusera, preludium do pierwszego aktu Tristana, preludium do pierwszego aktu Parsifala, to wszystko są wspaniałe półsymfoniczne arcydzieła. W zasadzie przez całe moje życie te arcydzieła były bardzo dobrze znane, cenione i wręcz wielbione w niemieckiej kulturze muzycznej. A co z ich popularnością w innych krajach? Pytam głównie o dzisiejsze czasy. To znaczy, czy zaobserwował Pan jakąkolwiek zmianę w tym zakresie? Poza jakąkolwiek wątpliwością pozostaje to, że cykl Der Ring, ta harmoniczna zmiana w Tristanie, w końcu także to pierwsze tak błyskotliwie zorkiestrowane dzieło Ryszarda Wagnera, czyli Lohengrin, są kompozycjami o niepodważalnym znaczeniu. Moim zdaniem bez Wagnera cały świat wyglądałby dziś zupełnie inaczej. Wspominam o tym także dlatego, że pamiętam doskonale jak nie tak dawno temu dyrygowałem koncertową wersję The Ring w Tokio i pamiętam jak entuzjastyczne reakcje ta muzyka budziła wśród azjatyckiej publiczności. Z mojej perspektywy nie ma więc ani krzty wątpliwości co do tego, że Wagner był tym, który przeprowadził dramatyczną muzykę operową przez drugą połowę XIX wieku aż do wieku XX. Pomówmy, proszę, choć chwilę o pańskich nagraniach Wagnera i Brucknera. Muzykę Wagnera nagrywał pan dużo wcześniej niż Symfonię Brucknera. To była pańska decyzja, czy... To był cudowny zbieg okoliczności. Jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie tak się to potoczyło. Uważam, że jest się przygotowanym do nagrania którejkolwiek z symfonii Antona Brucknera dopiero wtedy, gdy poprowadzi się jej koncertowe wykonanie przynajmniej 20 razy. Tylko w ten sposób można przygotować się do nagrania. To po prostu wymaga tych wielu, wielu godzin pracy z orkiestrą i wielu, wielu koncertowych prób. Nigdy nie zgodziłbym się na nagranie symfonii Brucknera, gdybym nie miał za sobą tych wszystkich koncertowych interpretacji. Z Wagnerem było w moim przypadku nieco inaczej. Zupełnie przypadkiem i znagła, jakoś na początku lat 80. złożono mi propozycję zarejestrowania pierścienia Nibelunga ze sztadskapele Dresden. Wtedy wielokrotnie, co prawda, pracowałem nad darring w kanale orkiestrowym, ale nie miałem za sobą zbyt wielu wykonanych spektakli. Pamiętam, że przed podjęciem decyzji pytałem się przed lustrem o to, czy powinienem odważyć się przyjąć to wyzwanie, jakim jest nagranie tego cyklu. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że przecież podczas prób ze Sztats kapelę Dresden udowodniłem, że mam odpowiedni rodzaj wyobraźni do kształtowania muzyki Wagnera, tym bardziej, że miałem do dyspozycji wspaniałą obsadę śpiewaków. Tak więc, gdy zaczynaliśmy nagranie płytowe, byłem już pewien, że mogę wykonać dobrą robotę. A czy pamięta pan swój pierwszy koncert z którąkolwiek z symfonii Antona Brucknera? Nie. Yeah. That was when I started as a tak, pamiętam. To było podczas pełnienia przeze mnie po raz pierwszy w życiu funkcji dyrektora artystycznego. Pracowałem wtedy z orkiestrą w małym niemieckim mieście Freiburg i odważyłem się włączyć do naszego programu ósmą symfonię Brucknera. Nawiasem mówiąc, to był mój pierwszy sezon jako szefa tego zespołu. To było śmiałe posunięcie i rozpoczęło moją długą i stale rozwijającą się relację z tym szczególnym kompozytorem. Relationship to this very special composer. Jak bardzo logicznie, Pańskim zdaniem, trzeba podchodzić do interpretacji partytur Brucknera? Jest w nich przecież ten gąszcz orkiestrowej polifonii, te długie i powtarzane powielokroć frazy, uporczywie jedna po drugiej. Jak wiele logiki zatem wymaga przygotowanie koncepcji wykonania partytury jego symfonii? It's very to that question. Bardzo trudno odpowiedzieć na tak postawiane pytanie. Mając za sobą wiele doświadczeń w wykonywaniu jego najważniejszych symfonii, a myślę o czwartej, piątej, siódmej, ósmej i dziewiątej, mimo ich długości i czasem bardzo powolnego tempa rozwijania kolejnych myśli, mam poczucie, że prowadząc wykonanie jego symfonii trzeba zawsze myśleć o tym, by kolejne frazy szły do przodu. Sedno tego przedsięwzięcia to powstrzymanie się od osiadania w jakimś konkretnym momencie muzycznym. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo tę nieco obrazową Analogię. Cały czas trzeba myśleć do przodu, obierać jakiś cel, który znajduje się w partyturze w przyszłości. Zdaję sobie sprawę, że w zasadzie można by tę myśl odnieść do dowolnej muzycznej partytury, ale bez tego akurat muzyka Brucknera może się stać przypadkiem beznadziejnym. Pomówmy już stricte o siódmej. Z tego, co wiem, to wykonuje pan tę symfonię z orkiestrą Sinfonia Warszawia na podstawie edycji Leopolda Nowaka. To pański wybór czy wybór orkiestry? I always decided, well, there there have been the Haas editions before, because of some, you know, Bocna always revised his. Zawsze tak decydowałem. Wcześniej ukazała się edycja Roberta Hassa, jak pewnie Państwo wiedzą, Bruckner wręcz obsesyjnie poprawiał swoje symfonie, nie tylko i pierwsze wersje. Czasem zdarzało się, że wracał do niektórych utworów po 20-30 latach. Czasem je skracał, czasem w ten lub inny sposób wydłużał. Rzecz jasna znam wszystkie edycje hasa, ale od tego pierwszego koncertu, odkąd tylko miałem styczność z twórczością Brucknera, uparcie wybieram edycję Nowaka. Podjąłem taką decyzję, bo choć czasem dotyczy to dosłownie dwóch, trzech taktów, to jednak u Nowaka jest mniej kombinowania starszych wersji symfonii z ich nowszymi wersjami. Nowak był po prostu po prostu bardziej wprost zdeklarowany, co do przygotowywania edycji jednej wersji symfonii. A byłby pan na tyle uprzejmy, by opowiedzieć nam coś niecoś przynajmniej o tempach w odniesieniu do edycji Nowaka? Z tego co pamiętam, jego edycje nie są zbyt precyzyjne w tym zakresie i nie są kategoryczne odnośnie do proponowanych temp. Jak ta kwestia wygląda w partyturze siódmej? No i jakie decyzje co do temp musi pan podjąć jako wykonawca? You have to feel that you are... Moja odpowiedź może zabrzmieć nieco dziwnie, niezależnie od edycji Nowaka. Nie potrafię jednak odpowiedzieć inaczej. Po prostu, żeby zrealizować partyturę, trzeba być absolutnie pewnym, że droga, którą się ku temu wybrało, jest drogą słuszną. I cannot explain it in a different way. Ostatnia już kwestia dotycząca siódmej Brucknera to, no właśnie, zwykło się uważać, że druga część jego symfonii powstała tuż po tym, gdy Bruckner dowiedział się o śmierci Wagnera. Czy to ma dla Pana jako interpretatora jakieś szczególne znaczenie? No i czy w ogóle daje Pan wiarę tym podaniom? Yes? Tak, to prawda, nie ma co do tego wątpliwości. Chodzi dokładnie o kodę drugiej części, która w zasadzie jest wyrazem smutku, który wywołał u Brucknera wiadomość o śmierci Wagnera. Kwestia wiary nie ma tu nic do rzeczy. A jak opisałby Pan ten smutek? W końcu wszyscy wiemy, że Bruckner był emocjonalnie dość ekstrawagancką osobowością. Tak. Jak już wspomniałem, on uwielbiał Wagnera. Począwszy od, powiedzmy, Tristana, był zafascynowany jego twórczością. Bruckner postrzegał siebie jako bardzo skromnego człowieka, Wagnera jako Boga w historii muzyki. Nagle tego Boga zabrakło, a Bruckner w tych ostatnich taktach drugiej części próbował wylać z siebie to uczucie, które przyszło w momencie, w którym uświadomił sobie, że już go nie ma. Wagner Prawdopodobnie Pan tego nie pamięta, ale spotkaliśmy się tu w Warszawie trzy lata temu. Również udzielał mi Pan dość długiego wywiadu. Wspomniał Pan wtedy, że jest szczęśliwy, że w swoim już wieku nie musi dyrygować większością orkiestr działających w Europie Środkowo-Wschodniej, że może Pan wybierać, że pracuje Pan w tym regionie tylko z Orkiestrą Sinfonia Warsowia i Budapesztańską Orkiestrą Festiwalową. Jednak nie tak dawno temu, już po naszym spotkaniu, poprowadził pan podczas Baltic Opera Festival Orkiestrę Opery Bałtyckiej w spektaklu Holender Tułacz Wagnera. Dlaczego się pan na to zdecydował? To było tylko to był gest przyjaźni wobec Tomasza Koniecznego. Wiem, że ten śpiewak dysponuje wspaniałym barytonem. Przez wiele lat współpracowaliśmy przy wielu różnych przedsięwzięciach. O ile dobrze pamiętam, choć to było już jakiś czas temu, to zamierzał zaprosić do poprowadzenia Holendra Tułacza innego dyrygenta, który zdaje się zmarł. Ja jednak miałem przede wszystkim świadomość tego, że w międzywojniu amfiteatr w Sopocie był czymś naprawdę wyjątkowym. Kiedy więc konieczny do mnie zadzwonił, nie spytałem nawet o to, z jaką orkiestrą będę pracował, ani tym bardziej o jakość tego zespołu. Po prostu zgodziłem się bez zbędnych pytań. Potem co prawda okazało się, że praca z orkiestrą była dość skomplikowana, ale to był pierwszy krok, który konieczny poczynił do wznowienia działalności amfiteatru w Sopocie w takiej formule. To wszystko sprawiło, że musieliśmy wszyscy odkryć na nowo wiele rzeczy i postrzegałem to wtedy jako interesującą artystyczną przygodę, jeśli pozwoli mi Pan tak to ująć. that way. Rozumiem. A pamięta Pan swoje odczucia związane z przygotowywaniem Holendra w tej konkretnej, specyficznej akustyce? Pamiętam dobrze ten spektakl. Pamiętam choćby, że rogi umieścił Pan do wykonania uwertury w ostatnich szeregach miejsc dla publiczności, że muzyka nie tylko w uwerturze miała bardzo przestrzenny charakter. Pytam o to tym bardziej, że prowadził Pan akurat Holendra. The fliegende Holländer is not conceived by Wagner for the acoustics of the Bayreuth Festival orchestra pit which you know is covered Akurat Holender nie został przez Wagnera pomyślany jako utwór do wykonywania na festiwalu Bayreuth, w tym jakże charakterystycznym orkiestronie. Jak zapewne Państwo wiedzą, orkiestronie przykrytym, także publiczność nie widzi ani orkiestry, ani dyrygenta, co sprawia, że dźwięk roznosi się w naprawdę unikatowy sposób. To ma na przykład ogromne znaczenie dla realizacji partytur Tristana i Parsifala. Holender to młodsza kompozycja, pierwszy poważny sukces Wagnera na scenie operowej. Na początku próbowaliśmy w sali, więc nie było to niczym nadzwyczajnym. Potem. Gdy weszliśmy już do kanału orkiestrowego w Sopocie, wszystko się zmieniło, a ja starałem się zrobić co w mojej mocy, by efekty naszej wcześniejszej pracy jak najlepiej odnalazły się w tym niecodziennym środowisku opery leśnej. Akustyka okazała się zadziwiająco dobra, ale dopiero gdy na widowni usiedli widzowie. Właśnie wtedy okazało się, że ich obecność oraz fakt, że widzowie siedzą pod zadaszeniem w kształcie przypominającym szopę działa na korzyść muzyki. Miałem poczucie i nadal je mam, że festiwal może być naprawdę wspaniałą okazją do doświadczenia muzyki w warunkach amfiteatralnych, w otoczeniu drzew i natury. Co więcej, jego lokalizacja na mapie sprzyja temu, by operę leśną odwiedzała publiczność nie tylko z Polski. Sopot leży niedaleko Gdańska, a to miasto jest bardzo często odwiedzane przez osoby mieszkające w północnych Niemczech. Wiedzą Państwo, że historia gdańska to historia w połowie niemiecka, w połowie polska. Tak więc zdecydowanie sprzyja to możliwości odwiedzania Sopotu przez międzynarodową publiczność going to, to Sobot to the festival. Mówi się, że ten koncert z Orkiestrą Symfonia Warszawia to już ostatni pański koncert w Polsce. Mógłby Pan to potwierdzić? Tak, to pewne. Podjąłem już decyzję, że kończę swoją działalność dyrygencką z końcem 2026 roku. Będę miał wtedy już blisko 88 lat i myślę, że mam pełne prawo powiedzieć temu wszystkiemu już... Nie mogę zatem nie zapytać. Jaki był największy błąd, który popełnił Pan w swojej artystycznej karierze? Myślę, że to było zaangażowanie się wtedy, gdy byłem szefem Orkiestry Symfonicznej Radia Francuskiego w Proces objęcia stanowiska szefa artystycznego Opera de Bastille z kilku powodów się to nie udało, a ja dopiero po czasie zrozumiałem, jak wielkim błędem z mojej strony by to było. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że to się nie udało, jednak sama wola, by starać się wtedy o tę posadę, była na pewno jednym z moich największych błędów. A, a największy sukces? Nie mogę odpowiedzieć. Na to pytanie powinna odpowiedzieć publiczność. Nie mogę także nie zapytać o nauczanie, a w zasadzie jego brak w pańskiej karierze. Nigdy nie był pan nauczycielem akademickim, ale chyba zdarzało się panu udzielać lekcji mistrzowskich. Nie, nigdy. Rzecz jasna, wielokrotnie proszono mnie o to, bym nauczał młodych dyrygentów, ale nigdy, przenigdy bym się na to nie zgodził, bo to, czego można w sensie technicznym nauczyć dyrygenta, da się osiągnąć w godzinę. Wszystko inne można osiągnąć tylko poprzez praktykę, obserwując to, jak własne gesty wpływają na sekcję instrumentów dętych drewnianych, a jak na sekcję instrumentów smyczkowych. Tego po prostu trzeba uczyć się poprzez praktykę. Poza tym bycie dyrygentem wymaga ogromnej wiedzy. Weźmy na przykład Beethovena. Nie wystarczy znać doskonale partytury jego dziewięciu symfonii. Trzeba znać także jego muzykę kameralną, kwartety smyczkowe, znać jego operę Fidelio, znać pieśni, które napisał. To wszystko wpływało w końcu na jego język symfoniczny, tylko dogłębna znajomość wszystkich tych utworów i kontekstów daje komukolwiek prawo do tego, by prowadzić innych podczas wykonania, by stanąć przed orkiestrą podczas koncertu. A jeśli zapytam Pana o to, jaki największy błąd może popełnić dyrygent, który staje przed orkiestrą symfoniczną, co by Pan wskazał? Myślę, że to bardzo osobista kwestia. W przypadku każdego dyrygenta ten największy błąd będzie czymś innym. Nie da się odpowiedzieć jasno na tak postawione pytanie. Moje ostatnie pytanie do Pana, domyślam się, że niezbyt proste. Gdybym mógł Pan dziś, w 2026 roku, wybrać jednego kompozytora i zamówić u niego nowe dzieło, kto by to był? Rozumiem, że chodzi o żyjącego kompozytora. Cóż, w tym roku obchodzi setne urodziny, ale nadal żyje. Wybrałbym więc węgierskiego kompozytora, Gierdiego Kurtaga. Z Markiem Janowskim rozmawiał Karol Furtak. No a my wracamy teraz do studia koncertowego Polskiego Radia Imienia Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj właśnie ostatni, jak Państwo słyszeli, koncert Marka Janowskiego, który prowadzi Orkiestrę Symfonia Warsowia. No i w drugiej części tego wieczoru bardzo symbolicznie dobrane dzieło, jedna z najpopularniejszych, jedna z największych i najważniejszych symfonii Antona Brucknera. To jest pewien paradoks w dziejach muzyki XIX wieku, że właśnie Anton Bruckner ukochał sobie twórczość Wagnera i sam jakby w swojej postawie artystycznej był na zupełnych antypodach Wagnera, no bo Wagner to wiadomo, synteza sztuk, Gesamtkunstwerk, wielki teatr, gdzie muzyka jest połączona ze słowem, z plastyką i ruchem scenicznym, a Bruckner no to właściwie czysta muzyka autonomiczna, czysta symfonika. Bruckner, nieśmiały prowincjusz z Ansfelden, świetny organista, Wybitny kompozytor, który jednak długo musiał czekać na docenienie własnej twórczości i nie zawsze to wszystko się w jego artystycznej biografii i życiorysie dobrze układało. W 1863 roku, Bruckner miał wtedy 39 lat usłyszał w Lincu po raz pierwszy właśnie Tannheusera, którego, z którego ouverturę i Bachanalia e, Państwo usłyszeli w pierwszej części dzisiejszego wieczoru. No i to doświadczenie podziałało jak kat katalizator. Odtąd zaczął Bruckner Wagnera wielbić bezgranicznie, kochać go miłością artystyczną, entuzjastyczną i absolutnie bezinteresowną. No i z harmonicznych i orkiestrowych in innowacji Ryszarda Wagnera wysnuwał własne, artystyczne wnioski. Z powodzeniem zresztą aplikował je w swoich, do swoich potężnych y, symfonii. Ta oryginalność języka muzycznego Antona Brucknera nie ma chyba sobie równych i on stanowi taką samotną wyspę, chociaż oczywiście można snuć te wątki powiązań y, artystycznych czy estetycznych Antona Brucknera z innymi kompozytorami bardzo y, szeroko. Uznania, jak powiedziałem, za życia się nie doczekał albo czekał na nie bardzo długo. Je, odbiór jego dzieł przysporzył mu więcej goryczy niż satysfakcji. No ale z tym jednym, jedynym wyjątkiem właśnie siódmej Symfonii Edur Komponowanej w latach 1881-83, no ale rewidowanej jeszcze w 1885 roku. To dzieło zadedykował królowi Ludwikowi II bawarskiemu. Okazała się ta symfonia jego właśnie największym i długo oczekiwanym sukcesem artystycznym. Po raz pierwszy została wykonana w Lipsku 30 grudnia 1884. Wówczas orkiestrą Lipskiego Gewandhausu dyrygował Artur Nikisz. Siódma Symfonia to jest czteroczęściowy monument. Zresztą do potężnych rozmiarów swoich symfonicznych dzieł Anton Bruckner przyzwyczaił nas. I to jest monument, który się pławi w takiej niezwykłej, intensywnej melodyjności. Bruckner zadbał zresztą o spójność tematyczną całego dzieła. Otwiera tę symfonię temat intonowany przez waltornie i wiolonczele na tle delikatnego szmeru, takiego tremola, smyczków, skrzypiec. Zanim się rozwinie przetworzenie, to Bruckner dorzuca jeszcze dwie inne bardzo ważne myśli tematyczne, a po tej pierwszej części Allegro Materato następuje adagio, które wprowadzają cztery tuby wagnerowskie. No, To jest ważny moment w historii Europejskiej Symfoniki, bo akurat te instrumenty po raz pierwszy tutaj właśnie na niwie dzieła symfonicznego są wykorzystane. No i jeszcze raz w, przypominam te podania, które mówią, że nad tym ogniwem siódmej swym symfonii kompozytor pracował w czasie, gdy dotarła do niego wiadomość o śmierci Ryszarda Wagnera. Nastrój tutaj wyczarował jak właściwie z żałobnej rapsodii, która przeplata się ze świetlistym, niosącym pocieszenie tematem Niektórzy chcą uważać, że on tknie jakąś taką zmysłowością a Wagner. Tka zresztą Bruckner kontrapunkt tutaj aż do wielkiego punktu kulminacyjnego, w którym jeden jedyny raz używa czyneli. Skerco potem, niemal rustykalne w swoim nastroju. Kontrastuje nutą komizmu z poprzednim ogniwem, no a całość symfonii podsumowuje finał nawiązujący do głównego tematu z początku całego dzieła. Maestro Marek Janowski już na podium drgenckim si słuchamy siódmej symfonii Edur Antona Brucknera.